Specchi sodi pereta, eroi re di costanza. Specchi sodi pereta, specchi sodi pereta.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 Dwójka jesteś na miejscu. Zążynczo. Minęła jedenasta. Strefa literatury to fakt. Katarzyna Nowak, dzień dobry. Słyszą państwo? Taki, samoloty oczywiście, tak. Siedzimy na drzewie nad niestety suchym korytem rzeki Małej z Danielem Petryczkiewiczem i jego psem Frankiem. Franek tutaj y, zajmuje się oglądaniem rzeczywistości dookoła, siedzi z nami na drzewie, y, więc chyba się nie odezwie, co Franiu? Ale to ja potem ja mówił, może. <grym> Dzień dobry państwu, cześć się. A będziemy rozmawiać o twoim debiucie, który akurat dziś, bo nagrywamy w środowy poranek, Dzień akurat Dzień. Dzień Ziemi i akurat dziś ta książka się ukazuje. Denerwujesz się jako debiutant? Pewnie bym skłamał, gdybym powiedział, że się nie denerwuję. Tak, trochę się denerwuję. W zasadzie to jest taki rodzaj nerwów, stresu, który polega na tym, że coś się kończy, ale coś się zaczyna. I bo ja nie mam poczucia, że ja tę książkę pisałem ostatnie półtorej roku. Ja ją pisałem ostatnie 6 lat tak naprawdę, bo ona się pisała w głowie, w ciele, w umyśle, w sercu przez te 6 lat bycia, bycia z rzeką. A ja potem tylko, nie tylko swoje zresztą, bo przecież w książce cytuję też wiele osób i, i jakoś uważam w ogóle tę robotę za taką dość kolektywną. Ja tylko zebrałem te opowieści. Ewelina Szeszkowska, moja redaktorka merytoryczna i przyjaciółka mogę powiedzieć, pomogła mi to zebrać w jakąś całość i, i, i nadać temu jakąś formę. I to była w ogóle fascynująca droga, przygoda przez dzikość totalną, bo to były naprawdę dzikie tereny, intelektualnie, mentalnie, więc jakby jakaś droga się kończy, coś się kończy razem z, z, z wydaniem tego w formie papierowej, ale też elektronicznej. No i coś się zaczyna i teraz ja jakby nie wiem, co będzie się dalej działo, nie? No bo to jest trochę tak, jak my jesteśmy z, z moją żoną Agnieszką rodzicami dwójki dzieci, już dorosłych. Ja sobie myślę, że trochę z książką, czy w ogóle z twórczością jest właśnie trochę tak jak z dziećmi, nie? My zawsze sobie mówiliśmy, że my dzieci nie wychowujemy dla nas, tylko dla świata, nie? No i książka okej, okay, ja ją też napisałem dla siebie, bo mi, bo mi pisanie w ogóle pomaga zrozumieć y, świat i siebie samego. Natomiast no, coś też się zaczyna nowego, w sensie takim, że ja już nie będę miał wpływu na to, co państwo z tą opowieścią zrobicie. No to niech padnie nazwa tej, tytuł tej opowieści. Mała historia znikania. Jest to wędrówka ośmiogodzinna wzdłuż rzeki Małej, do jej źródła, wędrówka w formie, ja to sobie tak nazwałam, meandrującego eseju. Mhm. Te meandry to są takie rozmaite formy, rozmaite gatunki, które eksplorujesz w tej książce. Mhm. Ona się składa z takich elementów typowo reporterskich, wspomnieniowych, takiego dziennika wyprawy krajoznawczej, e, historyczne są tam wycieczki, ale też twoje przemyślenia, filozoficzne meandry są tam dość istotne. Też aktywistyczne. Ona jest apelem, w zasadzie taką odezwą o budźcie się, działajcie. Takim alertem też, no i pieśnią żałobną. Lamentem nad rzeką, która yy, na twoich oczach, nie powiem, że umarła, bo to nie jest tak, że ta woda nie może tu wrócić, yy, bo nic w przyrodzie nie może być na pewno i nie jest stałe, o czym też jest ta opowieść. No ale chwilowo mała rzeka malutka podwarszawska jest pusta, Choć właściwie nie, nie sucha, tak, no bo właściwie to jest też takie pytanie, czym jest rzeka? Rzeka nie jest tylko korytem i wodą w nim płynącą. No właśnie, to <śmiech> pięknie to y, określiłaś, bardzo mi się to jakoś podoba to określeniem, że to jest y, me, meandrująca opowieść, y, meandrujący, esej. Me, meandrujący esej, o to, to, to jest przepiękne określenie, dziękuję za nie. Ja lubię też określać to, co napisałem, rodzajem takiego osobistego manifestu. Wydaje mi się, że takich manifestów potrzebujemy. Pięknie kozioł sarny nam szczeka za, za plecami. Znaczy dźwiękiem teren. Trochę denerwując Franka. Troszkę. Tak, bo on rzeczywiście, jak Państwo słyszeliście kozła sarny, to, to to jest taki jeden z tych dźwięków, który jest kompletnie niedopasowany do obrazu zwierzaka. <głos> ponieważ dźwięk jest demoniczny, a wydaje go, wydaje go kozioł sarny, samiec sarny. Więc jest to, jest to trosz, troszkę po ludzku zabawne też. I ludzie się boją. Ja też pierwszy raz, jak usłyszałem, to widzicie Państwo, to ja, ja robię dokładnie to, co się dzieje też w książce. Czyli ja, ja meandruję w sposób dziki, ponieważ tak działa moja, moja głowa i, i moje serce trochę, że e, i może to jest jakiś wyraz takiego lekkiego ADHD, ale ja lubię mówić o tym jako o dzikości, ponieważ trudno jest pozostać obojętnym na kontekst, nie? No to siedzimy w jakimś kontekście tutaj, siedzimy nad rzeką, ona jest sucha, nie płynie woda, wokół nas grają i śpiewają ptaki e, i szczeka kozioł i tak trudno mi się do tego nie odnieść po prostu. <śmiech> Więc to Powiedzmy jest tak. Powiedzmy państwu z poza Warszawy, albo też tym warszawiakom, którzy nie znają małej i tym okolicznym mieszkańcom którzy też o Małej niewiele wiedzieli, jeszcze do niedawna, zanim tak. Twoja książka się nie ukazała i za, no, zanim jeszcze Ty nie zacząłeś pracować S nad nią, tych snuć nie. tych opowieści, zapraszać ludzi na spacery, chodzić do nich, pytać, pukać, to Mała jest rzeką o imponującej długości 16 kilometrów, tak. Po przecinku jeszcze tam jakaś tak. cyferka, powiedzmy 5. Tak, niecałe 17 kilometrów rzeczywiście rzeka, która płynie od... Za, może, widzisz, tu, tu jest... Wiesz, ja myślę o tym bardzo mocno, o strukturze tej, tej książki, jako właśnie o rzece, która z jednej strony jest brutalnie uregulowana, ale z drugiej strony, kiedy pojawia się woda, kiedy pozwalamy jej... I to jest smutne w ogóle stwierdzenie, że pozwalamy jej, nie? No, Dlatego tak mówię, znowu też z premedytacją, że ona jest uregulowana, płynie częściowo przez tereny, które są zabudowane i po prostu jest mocno w niektórych sytuacjach zdana na nas właśnie. I to jest smutne. I warto rozważyć w ogóle tą myśl, moim zdaniem, jakoś głębiej. To już Państwu zostawiam. Więc, więc to jest trochę tak, że, że, że mamy do czynienia z taką rzeką, która trochę jak prosta strzała czy prosty kawałek nie wiem, drutu, Idzie przez ten krajobraz, ale z drugiej strony można odnaleźć jej powidoki tego, jaka była kiedyś, jak płynęła, jak meandrowała. Jeżeli się z uważnością patrzy na jej dolinę, to nie są spektakularne rzeczy. To można zauważyć, gdzie, gdzie skręcała, gdzie ścinała te meandry jakieś odciski po sobie pozostawiała. Ta pamięć wody jest niemal wieczna. Znaczy jak nie przyjdzie lodowiec kolejny i nie wyprasuje tego, no to, no to te ślady po prostu tutaj, tutaj będą. Tak jak zostały po poprzednim lodowcu, bo mała, tak jak większość okolicznych rzek jest efektem tego, jak ten lodowiec się cofał i te wody po prostu przepływały po polodowcowe przez ten krajobraz, zatrzymując się, tworząc torfowiska. Więc ja, ja zachęcam do takiej dzikiej eksploracji, ale właśnie na bosość z uważnością bardziej niż na nakładzie traktorze albo walcu. No i teraz pytanie y, może sobie zadać słuchacz y, z y, innych terenów Polski niż Warszawa no. i tereny pod Wars warszawskie obważanek. A co mi tam po książce o jakiejś małej, nieistotnej, nieznanej jeszcze nawet mieszkańcom niedawno rzeczce, która nazwy nie miała nawet w pamięci ludzi, co mi po niej? Y I to jest myślę dość istotne. Ta książka jest o konkretnej rzece, która ma nazwę, której nazwę nie tyle nadajesz, ale przywracasz i w tym akcie przywracania no nadajesz no. jej nazwę. A co, jak sam piszesz, co... Nazwane, trudniej zniszczyć, ponieważ nazwane, opowiedziane zapada w pamięć i już się tak łatwo nie daje. Hmm. Natomiast, no właśnie, co ty, nam wszystkim, którzy mieszkamy gdzieś tam daleko po tej opowieści? No, a no to, że ta mała Twoja jest taką soczewką, w której odbija się cała nasza Polska i cała nasza Europa i cały świat w zasadzie. Bo to jest opowieść o tym, co my zrobiliśmy ze światem, który jest naszym domem. Bardzo mi zależało na tym, żeby to, nie było, żeby to było o małej, ale nie było o małej. W sensie takim, no, wydaje mi się, że, że większość twórców chce, żeby ich to, co piszą, czy to, co tworzą, było w jakiś sposób uniwersalne i opowiadało poprzez ten pryzmat o o szerszym kontekście i szerszym świecie i pomagało ten świat zrozumieć. I mam nadzieję, że tak Państwo tą książkę, tą opowieść odbierzecie. Bo rzeczywiście, ja już nie pamiętam teraz, kogo cytuję, ale na ziarnku piasku jest z, z opisany cały świat i, i można go w ziarnku piasku zobaczyć. I to rzeczywiście rzeczywiście tak jest. To znaczy będą się zmieniać szczegóły różnego rodzaju i pewnie lokalne konteksty, ale jak sobie pomyślimy o tym, że w zasadzie nie ma już na świecie czegoś takiego jak pierwotna przyroda, no bo, no bo jej nie ma, tak? Bo może być ta przyroda trochę trochę bardziej, y, y, jakby no nie wiem, mogą być sytuacje takie, że idziesz, nie wiem, dwa dni i idziesz przez las albo przez jakieś dzikie bagna i nie napotykasz drogi. I owszem, może tak być, ale jednocześnie nad głową latają ci samoloty, w powietrzu unosi się mikroplastik, a dwutlenek węgla o, o, ogrzewa całą atmosferę dookoła i te bagna, po których idziesz, dziś może są mokre jutro będą wyschnięte, metaforycznie oczywiście. Ja nie lubię bardzo pisać o rzeczach, których sam nie doświadczam. Ja, ja mam bujną wyobraźnię, ale jestem kiepski jakby w wymyślaniu rzeczy. Jeżeli mam coś przelać słowa w obraz albo w dźwięk, to potrzebuję to, potrzebuję to przeżyć po prostu. No i przefiltrować w jakiś sposób przez siebie. No i, i nie ma, wydaje mi się, trochę innego sposobu na to. Przynajmniej ja, ja go nie znajduję. Ja nie mówię, że, to, że, że, że, że inni nie mają innych sposobów, bo każdy ma jakiś swój tam modus operandi, w którym funkcjonuje twórca czy pisarz i tak dalej. Natomiast ja jakby patrzę na to w taki sposób, że próbuję odnaleźć jakby w lokalności pewne uniwersalne wzorce i to, i to mam nadzieję się jakoś, jakoś udaje, ale też ja mam od, od bardzo dawna w sobie coś, co nazywam wyspą. Uwielbiam jego Murakami w swojej twórczości, która jest kompletną fikcją, co jest w ogóle ciekawe. Uwielbiam go, to jest w ogóle mój ulubiony pisarz. Jakoś mnie fascynuje ten koncept wyspy. Dlatego mnie fascynuje, że wyspa jest ogarnialna. A ja myślę, że ten świat stał się właśnie na taką miarę już nieludzką, nieogarnialny, nieogarnialny i wiesz, i jakby ta lokalność pomaga mi się w ogóle utrzymać w jakiejś równowadze psychicznej, że ja to w jakiś sposób ogarniam. Jestem w stanie lokalnie powiedzieć, co tu się dzieje, dlaczego to się dzieje, jakie są tego konteksty, jakie są konsekwencje tego, co tutaj się wydarzy, co tutaj zrobimy. I ja bym powiedział, że jestem takim ultralokalsem pod tym względem, a z drugiej strony filtruję to przez jakieś niezmierzone odmęty e, dzikiej wyobraźni i, i, i uczuć no i, i, i chyba dzięki temu powstaje w jakiś sposób uniwersalna, mam nadzieję, opowieść, w której się odnajdzie każdy. I mój taki chyba, jak zapy zapytałaś, co, co ktoś ma, kto gdzieś, y, jest gdzieś daleko stąd, no to idźcie za róg po prostu za róg. I zobaczcie, czy tam w dzikim kącie ogrodu, który jest dawno niekoszony, nie, nie rośnie dziki chmiel, który można też spróbować. Jest, jest wspaniale smaczny. Można go usmażyć z makaronem i czoskiem, i solą. E, ale niekoniecznie się wszystko zjadać. Albo koncertują żaby moczerowe. Tak. To jest y, piękna opowieść w Twojej książce o tym, jak pierwszy raz usłyszałeś ten koncert. E, właśnie zachęcasz do tego, żeby... Może nie do końca latać po świecie, szukać tych waranów na wyspie Komodo, tylko spojrzeć właśnie za róg pod nogi, a tam niebieskie żaby. A, ta, a tam cały świat. No właśnie, to, to, to o to trochę chodzi, nie? Ja mam taki kłopot w ogóle sam ze sobą, że nawet jeżeli gdzieś jadę, to czuję, że po prostu ja nie jestem w stanie nic o tym miejscu, do którego przyjeżdżam powiedzieć, bo jestem tam na chwilę. Kukułka, czy ty słyszysz kukułkę? Pierwsza, pierwsza moja w tym roku. Jest, czekajcie. Super, ale się czuję podjarany, ale fajnie. Kukułka. Ekstra. Strasznie, strasznie mnie, to, mnie, mnie takie rzeczy w ogóle rajcują I właśnie to, to chyba o to chodzi właśnie, nie? To chodzi o to, żeby się właśnie ucieszyć. To w mediach jest fajnie, bo można pozdrowić różnych ludzi. To ja strasznie ściskam Rysia Kulika, który napisał książkę Wystarczająco dobre życie. Ta książka bardzo mnie zmieniła i, i jest właśnie esencją tego, żeby dojrzeć ten świat pod stopami, i nie chcieć jakby nic więcej. Nie dlatego, że ktoś ci zabrania, albo nie wiem, nie stać cię, albo jeszcze coś tam innego, tylko dlatego, że tak chcesz. I czujesz to w sercu, że po prostu nic więcej nie potrzebujesz, tylko stać tymi bosami stopami, tutaj słuchać tej kukułki z jednej strony, a z drugiej szczekającego kozła i po prostu jasne, że chciałbym, żeby to płynęła woda i, i, i to byłoby wspaniale, ale, ale tak nie jest. jest. Jesteśmy też temu winni, jak tu siedzimy, wszyscy kolektywnie, razem, jako ludzkość, ale to nie, jakby nie chodzi o to, żeby szukać, żeby szukać też winy, tylko no, próbować dostrzec to, co jest dookoła i jakoś zobaczyć, co to z nami robi. No. Ta książka też jest o tym, że przyroda, świat, natura w ogóle nie jest żadną widokówką z wakacji, mm. taką migawką, stopklatką, tylko jest procesem, który jest nieustanny. Wobec tego musimy dać światu prawo do niedoskonałości. Mm. To jest duża teraz dyskusja a propos tworzenia rezerwatów właśnie o tym, że, że jakby sensem ochrony przyrody, takim nowoczesnej ochrony przyrody powinna być ochrona procesów, a nie hmm. konkretnych stanów. Ten wprowadzenie, tak da i dalej, wprowadzenie do tego świata, który przed nami, hmm. górne rozlewisko, tak nazywa się rozdział. Tak. Ja z góry muszę powiedzieć, że ja mam taki kłopot, y, czytając y, te słowa, że ja się na przykład rozczulam y, niestety i nie, nie potrafię tego opanować w sobie. Y, wiem, że to może głupie, że nad własnymi słowami tam ryczę czy coś, ale, ale kurczę, no nie, próbuję pracować nad tym, ale to nie, nie zawsze mi wychodzi. Ale może w tym akurat fragmencie się tam... Przepraszam z góry, jakby co. Górne rozlewisko. Takich miejsc nie da się opowiedzieć kartografią zredukowaną do danych o szerokości i długości geograficznej. Taka mapa to przestrzeń bez bytu. Płaski, jednowymiarowy, ociosany ze zbędności arkusz wyświetlony w Google Maps. Ludzka mapa nie mówi nic o 571 krokach od północnego wejścia do Starej Wierzby. Nie znajdziecie na niej drzewa czatowania, nazywanego również starym dębem, starego siedliska, wyspy trzech gatunków. Nie są tam zaznaczone ani piętra rozlewiska, ani pierwsza, druga czy trzecia tama. Nie ma bramy rozlewiska, nie można podać adresu nory. Nie zobaczycie tam sanktuarium, ani sędziwej wierzby otoczonej wodą. Takie miejsca można opowiedzieć tylko miarą bytu. Chodem lisa, człapaniem bobra, dędowaniem bursuka, biegiem spuszonej sarny, krokami człowieka. Osobistą jednostką miary. Chciałbym, abyście miały i mieli przed oczami mapę rozlewiska takiego, jakim ja je widzę na co dzień. Rozlewisko żyje i zmienia się. Drzewa kładą się do snu. Woda odchodzi i wraca. Dziki wydeptują nowe ścieżki. Dlatego może wydawać się ona nieprecyzyjna. Ale to taka mapa osobista, mierzona kartografią kroków i wygląda mniej więcej tak. 112 kroków od północnego wejścia do pierwszego wodospadu, plus 15 kroków do dużej tamy, plus 65 do zakrętu, plus 30 do starego żeremia, plus 55 do starego dębu, plus 38 do drugiej tamy, tak zwanego starego siedliska, plus 50 do ściętej olchy czarnej, czyli wyspy trzech gatunków, Bobra, Borsuka i Wydry. Plus 116 dokładki z pni, na wysokości kępy starej olszy czarnej po prawej twarz w górę rzeki. Plus 80 do starej wieżby, razem 571 kroków. Przechodziłem te trasy pieszo, w butach i bosą. Przemierzałem na biegówkach, pokonywałem supem, latałem nad nimi dronem. Byłem tam o świcie w nocy i w dzień. W deszczu, mrozie, śniegu, odwilży i upale. Wtedy, kiedy wody było po pas i kiedy cały teren pokrywał lód i gdy wszystko było wyschnięte na wiór. Kiedy rozlewisko było dzikie i kiedy ujarzmiała je koparka. Kiedy płakałem i kiedy się śmiałem. kiedy rodziły się lisy i kiedy przepędzono bobry. Kiedy niszczono tamy kiedy je budowałem. Kiedy pojawił się franki wcześniej. Kiedy rzeka znikała i kiedy się odradzała. Pamiętam, kiedy wszystkiego doświadczałem pierwszy raz i kiedy po raz setny, a ludzie pytali mnie, po co chodzić tam codziennie od tylu lat. No sorry, przepraszam. Ach. Dziś nie liczę już kroków. Wiem, że codziennie jest tu inaczej. Woda może płynąć lub nie, dziki mogły pogłębić buchtowisko, bobry wyciąć wieżby albo młodą chleb, olchę przy wejściu, mogły przelecieć raniuszki albo modraszki. Z biegiem lat zauważam, że moje wędrówki trwają coraz dłużej, choć nie znajduje to odzwierciedlenia w ilości przechodzonych kilometrów. Wchodzę do rozlewiska, które od miesięcy jest tylko toponimem. Duża tama wydaje się nadmierna w stosunku do symbolicznej ilości wody, która spływa z góry łąk, z łąk soleckich. O tej porze powinna przelewać się całą szerokością niewielkiej doliny. Przysiadam na chwilę przy tamie. Przypominam sobie rok 2021, kiedy po długim oczekiwaniu po dewastacji rzeki wróciły do niej bobry. Wody było tyle, że w niektórych miejscach ledwo starczało mi długości woderów. To przypomina mi o własnym pragnieniu. Wyciągam butelkę, piję i piję. Na zapas. Wiem, że przez najbliższy kilometr, może dwa, woda będzie mi towarzyszyć, ale im bardziej w górę rzeki, tym będzie jej mniej albo nie będzie wcale. To jest ten stumilowy las Daniela Petryczkiewicza, a teraz już nas, wszystkich nas, bo ta książka jest o superbohaterze. To jest taka marvelowska opowieść w zdegradowanym, ciemnym świecie, w którym rzeki wysychają, Przyroda umiera, albo przepoczwarza się, ludzie są nie zawsze dobrzy. Jest taka osoba bohaterska, która nie boi się, nie wstydzi się łez, nie wstydzi się napisać, że przytula się do drzew, pyta drzewa o pozwolenie na wejście na nie, ale jednocześnie wtedy, kiedy trzeba. To jest wojownikiem, pisze pisma, świadczy w sądzie, wystawia się na pośmiewisko, na pobłażanie, na ironiczne spojrzenia, ale wygrywa, ponieważ daje opowieść, właśnie stwarza Świat. Powiedziałeś, że nie umiesz sobie wyobrazić. No ale stworzyłeś świat, który teraz już my możemy sobie wyobrażać. Ci, którzy Małej na przykład nie znają. Już będziemy myśleć o noże, o wielkim dębie i tak dalej, i tak dalej. To może y, przedstaw nam tę główną bohaterkę tej opowieści. Dolinę Małej. Ale bliziutko siedzi. Tu jest. Mm -hmm. Tu jest, widzisz ją? Tak, jest, jest. jest. Na wieżbie przysiadła, powiedziała od tej. Pięknie. Tak. Jak jakaś sikorka ją przegoniła. Yes. Super, wspaniale. Myślę, że mam, mam nadzieję, tak jak powiedziałaś o tym, że teraz już trochę to się staje taką kolektywną własnością. Mam nadzieję, że moje słowa pozwolą pobudzić bardziej wyobraźnię niż utrwalić jakiś wzorzec czegoś. Mam nadzieję, że to będzie w. W każdym umyśle, w każdym sercu rezonować trochę inaczej. To zobaczymy. Nie mam na to wpływu. To już jakby zostaje po, po Państwa stronie. Natomiast, no tak, ja w ogóle bardzo dużo, o co nie ukrywam, że sylwie pozdrawiam korektorkę naszą z wydawnictwa, bo to były długie godziny, długie godziny dyskusji pisania różnego rodzaju nazw albo no nazw głównie, ale nie własnych właśnie, dużą literą. Dlatego, że ja, jakoś pisząc tą opowieść, Próbowałem w y, rytmie i w kształcie słów i znaków oddać również pewnego rodzaju uczucia, które ja żywię wobec y, różnych miejsc y, tutaj w dolinie. Więc znajdziecie państwo na przykład słowo rzeka, czasem pisane małą, czasem dużą literą i myślę, że odgadniecie konteksty. Słowo przyroda jest pisane dużą literą. Ja nie używam słowa natura, bo mam jakby kłopot z tym, z tym słowem. Jest też mnóstwo miejsc, które ja po prostu na swoje potrzeby nazywałem. I teraz ja się zmagam oczywiście z tym nazywaniem, dlatego że nazywanie jest też kolonizatorskim zajęciem, bardzo, ale to, to doczytacie Państwo w książce. Natomiast wracam do tych, do tych formatów liter, bo konsekwentnie na przykład słowo dolina jest pisane z dużej litery, ponieważ dolina oznacza tą dolinę tutaj. Dla mnie rzeka jest nie tylko korytem, którym płynie woda i, i nad tym się w zasadzie całą książkę zastanawiam, kim jest rzeka i co to znaczy rzeka. Bardzo mnie też ci ukrywam, jakoś tam cieszy. Dwa żurawie właśnie lecą obok nas. Ciekawe, gdzie wylądują. Przelatują właśnie nad doliną. Pięknie, lecą na łąkę. Być może je usłyszymy, być może nie. O, o, o, odzywają się. Lądują na łące koło nas. To są moje w ogóle ulubione chwile, dlatego, że my tutaj siedzimy. Mam nadzieję, że nie imitujemy jakoś bardzo dużo energii, a wokół się po prostu dzieje. One teraz już nie krzyczą tak? Proszę. Mówiś Czy można mać. sobie wyobrazić po prostu coś wspanialszego? Ja mam po prostu łzy w oczach, więc na mnie klangor bardzo działa. I cieszy mnie, że słyszymy go wiosną, a nie, a nie gdzieś w styczniu. Pięknie. Krążą tutaj nad nami zaraz. No, kłopot, kłopot jest taki znowu, żeby zrozumieć kontekst. To jest para żurawi, która tutaj przylatuje co roku. Gdzie one są? Słyszę je, jak mm -hmm. gulgoczą. goczą. O, ja, chodzą po Tak, są na łącu tutaj. Są dosłownie w odległości nawet nie 100 metrów od nas, tylko za drzewami, więc się nie, nie, nie widzimy, aczkolwiek one nas na, na 100% widziały. E, no i, i, i jakby, żeby kontekst powiedzieć trochę, to kłopot polega na tym, że nie ma wody, w związku z czym one drugi rok z rzędu nie mają młodych, dlatego że no nie ma jakby gdzie bezpiecznie założyć gniazda. Tak jak dobry. Tak jak bobry zresztą. Też nie mają młodych tutaj w środkowej części doliny, gdzie jest sucho już y, kolejny rok z rzędu. Więc to jest oczywiście smutne i, i ja nie, nie rozumiem, co żurawie mówią, ale sobie mogę wyobrażać, że mogą wyrażać jakiś żal na ten temat. Nie wiem, antropomorfizuje. E, w każdym bądź razie dolina, w której jesteśmy, to jest, e, to jest twór po polodowcowy. E, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że i, i tutaj jest dużo kontekstów i, i, i, i doczytajcie to też Państwo sobie spokojnie w książce, bo nie chodzi o to, żeby też wszystko tutaj y, tłumaczyć, ale po pierwsze to rzeka nie jest jakby jednorodna w sensie... Nie płynęła taką długością 16, prawie 17 kilometrów od samego początku, była dużo, dużo krótsza, e, częściowo stworzył ją człowiek e, przekopując mokradła i torfowiska doliny z różnych motywacji, o czym też te, na tyle na ile mi się udało odnaleźć fakty to to odnalazłem fakty na tyle, na ile, na ile są to moje interpretacje, to są. Ja, ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że napisałem reportaż i tam wszystko jest faktem, część jest opowieścią i, i jakby, jakby pozwalam, sobie, pozwalam sobie na to i uprzedzam o tym. Do części, do części faktów nie da się po prostu dotrzeć, ponieważ yy, no, próbowałem, ale, ale po prostu to, to, to, to się nie udało. Ależ to jest wspaniale rozpraszające. Ech. No cudownie. Yy, I ta, ta dolina jest y, pieczęcią lodowca, po, po, pozostałością po lodowcu podobnie zresztą jak kilka innych dolin, które właśnie z północy na południe się, się ciągną. To jest Dolina Małej, Dolina Czar. Jest, jest Dolina Wisły i Pradolina Wisły yy, i zaraz zaraz pierwszą doliną od Wisły na zachód jest właśnie Dolina Małej, potem jest Dolina Czarnej, Dolina Zielonej, Dolina Tarczynki, a z kolei y, ze wschodu na zachód przecina i te rzeki do, wpadają do, do rzeki Jeziorki, która niesie wody do, do Wisły y, i na wysokości Konstancina do tej Wisły wpada, co też znowu nie jest oczywiste, bo z kolei jeszcze płynęła tam tę rzeka Wilanówka, która została przez ludzi uregulowana i zamknięta w podziemnym korycie częściowo i teraz to jeziorka wpada do Wisła, nie Wilonówka tak jak to było jeszcze, jeszcze z, 200, z 200 lat temu więc to w ogóle wszystko jest tutaj skomplikowane bo się mieszają tutaj bardzo różne wątki ludzkie, nieludzkie i ja sobie myślę, że to nie chodzi też o to, żeby się jakby na to obrażać, tylko właśnie zaobserwować ten świat, zobaczyć, co to nam robi, co my o tym myślimy. Ja też jakby mówiłaś o tych rezerwatach. Ja, ja też się do tej ochrony przyrody trochę odnoszę. I, I to, co mnie boli najbardziej w tej nowoczesnej ochronie przyrody, to jest właśnie chronienie gatunków. Zresztą można wyjść od słowa angielskiego i chyba łacińskiego również to conserve, czyli zachować. No, co jest w ogóle sprzeczne jakoś w ogóle z tym, czym jest przyroda. Bo przyroda jest bez przerwy zmieniającym się dynamicznym bytem. W związku z czym zachowywanie w, w jakimś stanie, który nie wiem, nam od ludzkości się podoba, czy po ludzku się podoba i, i, i uważamy, że powinien być jakiś, no jest jakimś, jakimś bardzo takim antropocentrycznym i, i, i, i takim bardzo egocentrycznym w ogóle myśleniem. Dlatego, ale ja też rozważam tą kwestię, co by było, gdybyśmy zaczęli chronić procesy i co to musiałoby oznaczać. I owszem, byłoby to skomplikowane, ale dużo bardziej oddawałoby ducha tego, jakby, jak my powinniśmy z tą przyrodą współbyć. W pewnym momencie tej, tej wędrówki przedzierasz się przez y, nawłódź, której masz już serdecznie dosyć i myślisz sobie, ale to przecież jest obszar Natura 2000, a nie został tu już żaden gatunek, dla którego ten obszar, jakby dla, do którego ochrony ten obszar był powołany. I stawiasz takie pytania, w zasadzie tak wołasz bezgłośnie, a kto do tego dopuścił? I przyznajesz, że czujesz się z takimi pytaniami so, bo. samotne, bo też jak mówiłam o tym, że mała jest taką soczewką, w której odbija się nasza rzeczywistość, to też odbija się właśnie w taki sposób, że piszesz o tym, jak mała była truta mazutem, regularnie, przez kilkanaście lat, przez jeden z zakładów przemysłowych z Góry Kalwarii i nie znajdujesz, ech, tego potwornego zanieczyszczenia, zatrucia w ówczesnej prasie. Nikt na to nie zwracał uwagi, nikt się tym nie interesował. To jest, o tym jest też Twoja książka, o tej obojętności. Właśnie mniej jest tutaj takich intencjonalnych krzywd czynionych w przyrodzie, dla interesu, dla biznesu, mhm. tylko najwięcej chyba bólu, twojego, mojego też jako czytelniczki, jest wtedy, kiedy piszesz o tym, że to nikogo nie obchodzi to wszystko. Tak, to, to jest prawda. To jest jed, jeden z bardzo bolesnych momentów tej książki i tu ma dużo do czynienia z tym, tak zwany, coś co naukowcy nazywają Shifting Baseline Syndrome, czyli taki syndrom zmiany linii bazowej, czy też punktów odniesienia. Chodzi po prostu o to, że ktoś, kto, nie wiem, na przykład dzieci urodzone w jakimś momencie, namazowszy tutaj w okolicy, Uważają, że normalnym stanem jest to, że w małej nie ma wody i to, jest, to w ogóle wygląda jak rów. Ja spotkałem wędrując małą nie tylko w czasie tej ostatniej wędrówki, ale, ale i wcześniej. ludzi, którzy na przykład nad rzeką albo niemalże prawie w samej rzece budują sobie domy, czy tam mają powyznaczone działki. I jak ja rozmawiam z nimi, czy rozmawiałem z nimi i mówiłem, że czy się nie boją, bo tu jest rzeka i wróci woda, to patrzyli na mnie, jakbym tu wylądował z Marsa, po prostu był przybyszem jakimś w ogóle, jak, jaka w ogóle rzeka. Jakby, mówi pan o tym rowie? Jakby, no przecież to suche jest od zawsze i w ogóle... A propos tego, tej linii bazowej, która się wciąż przesuwa, piszesz o tym, jak dzieciom dano takie zadanie, narysujcie rzeka. Tak, tak. I ja rzeczywiście, proszę... Proszę, na różnych spotkaniach z dziećmi mam, żeby na przykład narysował rzekę albo las. No i, i niestety właśnie to jest taki naj, na, na, na najlepszy, ale też przerażający odrobinę, o, może nawet nie odrobinę, tylko bardzo, papierek lakmusowy tego, co dzieci mają wyobraźni w głowie i to nie jest ich wina. Nie? To, to, to to żebym był dobrze zrozumiany to nie jest ich wina, to po prostu jest to, że tak czy wygląda, na wyglądać dookoła świat, więc jeżeli my ten świat sobie, dzieci wyobrażają sobie rzekę jako proste koryto, przez które przerzucony jest most, ewentualnie płynie statek no to jakby, czego mamy oczekiwać, że będą walczyć o to, żeby na przykład, nie wiem, renaturyzować rzekę albo nie wiem, uwalniać te rzeki z tych właśnie gorsetów y, prostych koryt nie? to się potrzebujemy opowieści, żeby tą wyobraźnię pobudzić, Potrze nawet, nawet jak i ja idę, zabieram kogoś nad małą, to zawsze zrobimy sobie ćwiczenie wyobraźni albo pokazuje im, które gdzie są odciśnięte te ślady wody, żeby sobie spróbować wyobrazić tą rzekę, tylko znowu tą wyobraźnię trzeba ćwiczyć. No, Lawrence Buell mówi, że, że te kryzysy wszystkie, które mamy dookoła siebie, to jest właśnie głównie kryzys wyobraźni, bo my sobie nie potrafimy już inaczej wyobrazić tego świata, nie? No i, i, i teraz, jeżeli, jeżeli ta rzeka to jest tylko prosta rzeka, no to, no to rzeczywiście tacy ludzie, jak nie wiem, naukowcy, którzy opowiadają, że trzeba, nie wiem, rzeka powinna ma albo nie wiem, taki jakiś Petryczkiewicz czy ktoś tam, Wajrak, mówi o, o, o, o dzikiej rzece, dzikim, dzikim lesie, no to, to ludzie patrzą na nas jak na kosmitów, no bo jakby o czym my opowiadamy, to jest przecież normalny stan. To no jest, jest po prostu wyprostowana, wyprostowany rów, yy, którym od czasu do czasu płynie woda, a jak nie płynie, no to co z tego, że nie płynie, nie? No jakby tak, masz rację, ta książka jest bardzo mocno o obojętności, no bo przyrodę traktujemy jak, jak śmietnik, jako, jako sługę, jako niewolnika, czy niewolnicę. Ewentualnie łaskawie możemy skrawki tej przyrody, kawałki tej przyrody potraktować jako coś, co ma nam przynieść ukojenie, ewentualnie uniesienie jakieś, nie wiem, poetycko-miłosno, nie wiem, jakieś tam emocjonalne, gdzie, gdzie, gdzie pójdziemy i ta przyroda ma być ładna, piękna, pocztówkowa, poukładana, nic ma nas nie gryźć, nic ma nas nie uwierać, tylko ma być tak, jak sobie wyobrażamy. I wtedy ewentualnie jesteśmy w stanie się zgodzić na to, żeby jakieś kawałki tej przyrody zachować. I to jest chyba najbardziej bolesny obraz świata. Piszesz tutaj właśnie o takich różnych sposobach używania przez nas przyrody. Infantylizowania jej, takiego upupiania. Niektórzy nazywają to bambinizmem. Yy, też o jej zadeptywaniu. Franio, możesz nie dosięgnąć, siedzimy wysoko, o, tędy, udało się. Piszesz też właśnie mm, o tym, że tak naprawdę kryzys, jaki mamy yy, z przyrodą, z naszym miejscem w przyrodzie, to jest kryzys opowieści i twoją bronią w tej walce z tym kryzysem są słowa, hmm. jest stworzenie właśnie opowieści, jest y, ruszenie naszej wyobraźni, żeby nam przedstawić chociażby to górne rozlewisko z twojego przyjaciela, y, drzewo, twoje przyjaciółki, wierzby. Taki bardzo, bardzo emocjonalny stosunek masz y, do tego miejsca, do tych miejsc, które opisujesz, bardzo się tak otwierasz. To jest ryzykowne, bo bardzo intymne. Nie bałeś się przekroczenia pewnej granicy. No bo i tak już każdy z nas, człowiek, kto, ludzie, którzy mają jakąś przyrodniczą wrażliwość, są no, wystawieni na tą ludzką, na to pośmiewisko, hmm. prawda, na ludzkie spojrzenia lekceważące, uśmieszki jakieś drwiące, no, każdy z nas to zna. Hmm. No i jeszcze tutaj takie wyznania, no jak na tacy, proszę bardzo, wszyscy po prostu krytykanci mają używanie. Okay. Nie wiem, czy się zastanawiałem nad takim aspektem. Znaczy oczywiście, że tego doświadczam, oczywiście, że doświadczam hejtu, lekceważenia, e, pobłażliwości i tak dalej, Pewnie jest tak, że wypracowuję też jakieś mechanizmy obronne, czy wypracowałem i, i uczę się sobie radzić z tym, ale wiesz co sobie myślę, że, że chyba dla mnie ważne było to, że jakby nie jestem w stanie inaczej tego opowiadać. Znaczy inaczej to byłaby opowieść przyrodnicza, a ja nie chciałem napisać opowieści przyrodniczej. To jakby jest nie o tym. Opowieści przyrodniczych jest dużo. Jedne są lepsze, drugie gorsze, są wspaniałe. Jakby to jest jakiś sposób opowiadania świata. Ja chciałem opowiedzieć o tym, jak ja sobie wyobrażam swoje współbycie w tym świecie. I nie da się tego opowiedzieć bez pewnego rodzaju na gości emocjonalnej, po prostu, Jak się może komuś podobać, nie podobać, jakby szczerze, to, to mnie to nie obchodzi za bardzo, tak zupełnie szczerze, więc to proszę tego nie odbierać, że ja kogoś lekceważę, mnie, to, mnie jakby po prostu zdanie kogoś na ten temat nie za bardzo interesuje w ogóle, jakby mnie interesuje raczej to, co ja czuję w takim momencie. I to opisuję i dlatego mówię, że, że jest w tym pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w sensie takim, że wydajesz jakieś takie dziecko, taką opowieść na świat i potem rzeczywiście, no nie mam na to już wpływu, jak państwo to potraktujecie. Jedni to potraktują jako okazję do ataku i naśmiewania się, drudzy być może stwierdzą, okej, okay, też pójdę się przytulić do drzewa. I teraz jakby nie chodzi mi o to, żebym tu państwa namawiał, żeby każdy teraz poszedł i boso się wspinał na drzewa albo do drzew przytulał, ale... Z drugiej strony myślę, że gdybyśmy się więcej przytulali do drzew, to ten świat naprawdę lepiej by wyglądał dla nas wszystkich, nie tylko dla drzew. I tak ta opowieść, proszę Państwa, się toczy, jak, jak Państwo słyszą. W książce też jest tak. Od meandra do meandra piszesz, że myślisz czasem, że dzięki temu doświadczeniu, doświadczeniu spotkania z Doliną Małej i jej mieszkańcami, zwierzętami, roślinami, drzewami, które stały się twoimi przyjaciółmi i przyjaciółkami. Ty się zmieniłeś, przeszedłeś ogromną przemianę i wszedłeś do tej, piszesz tam, już nie pamiętam, czy, czy mówisz, że wszedłem do doliny, czy wszedłem do lasu w eleganckich butach, a wyszedłem boso. To opowiedz przez chwilkę może o tym Danielu Eleganckim. Ja nie wiem, czy tu jest o czym opowiadać, tak szczerze mówiąc. Wiesz co, to jest taka chyba, chyba klasyczna trochę historia y na mnie bardzo mocno wpłynęła, wpłynęła pandemia, w sensie odkrycia w ogóle takiego lokalnego, lokalnego otoczenia, bo ja bardzo dużo gdzieś tam jeździłem, jakby nie zwracałem uwagi, wydawało mi się to mało warte uwagi, co jest tutaj tuż obok i to właśnie jest ta, ta chyba przemiana taka najważniejsza, o którą ja w ogóle do nas wszystkich apeluję. No i apeluję o, o nią ze względu właśnie na to, że, że to sam jej doświadczyłem, więc opowiadam o czymś, czego sam też doświadczyłem i za, za, zachęcam do... Nie tyle spróbowania, co po prostu otwarcia się na takie doświadczenie. Natomiast... Byłeś na komodą? <laughs> nie, nie byłem na komodę, ale byłem na Bali na przykład. Przed pandemią, tuż. E, i, I przyznam szczerze, wróciłem stamtąd. Wróciłem stamtąd i w ogóle nie wiedziałem, co mam do końca myśleć. Znaczy, przede wszystkim zobaczyłem, czego się spodziewałem: straszny rozdźwięk między, między tą taką naprawdę dziką przyrodą, bo ona tam jest jeszcze bardziej dzika niż, niż w wielu innych miejscach. Z drugiej strony gigantycznym śmietnikiem, z trzeciej strony zadeptanymi miejscami turystycznie, w czym też uczestniczyłem. Z czwartej strony z tymi ludźmi, którzy stali się uzależnieni od tego, co ich de facto niszczy i ich przyrodę. Ale z drugiej strony bez żadnych recept ani jakby myślenia takiego, że coś można z tym zrobić, bo po prostu bycie tam przez dwa tygodnie jakby nie spowodowało, że ja cokolwiek z tego zrozumiałem dobrze. Więc ja, ja wróciłem stamtąd i sobie pomyślałem, ja tego w ogóle nie rozumiem, co ja mam o tym powiedzieć. I potem przyszła pandemia i dopiero takie wejście dużo dłuższe w tą przyrodę taką lokalną spowodowało, że jakbyście mnie Państwo czy, czy się zapytali, co myślę tutaj o tym terenie, na którym siedzimy, to ja o nim jestem w stanie opowiedzieć bardzo dużo rzeczy. I co myślę i co można by było tutaj, nie wiem, zrobić, zmienić, a głównie zostawić w spokoju. Ale jeszcze wracając do tego, do, do, do tych przemian, to ja zawsze miałem w sobie takiego to, to, i to fakt, ja zawsze miałem w sobie ducha kontestatora i rewolucjonisty. Wiesz, jak sobie jeszcze cofnę kawałek, to od, odkryję tutaj Państwu siebie trochę. To e, ja, ja przez kilka lat e, byłem współtwórcą i grałem w kapeli heavy metalowej i zawsze po prostu mnie te wszystkie takie subkultury, które były w kontrze do takiego głównego nurtu, jakoś pociągały, e, więc, e, więc miałem długie włosy do połowy pasa i grałem w Jarocinie i w ogóle był to super, super fajny czas i pozdrawiam wszystkich moich kolegów z zespołu z e, Katariz, który cały czas istnieje nie jest zresztą. Potem oczywiście wpadłem w takie korporacyjne życie i karierę, które było atrakcyjne, bo dawało pieniądze i jakieś po prostu y, możliwość w tej rozwijającej się dynamicznie Polsce i tym ne neoliberalizmie. Zachrusnąłem się tym na, na długie lata. Do momentu właśnie, kiedy pandemia nie zresetowała tego wszystkiego, ale już wcześniej zacząłem mieć poczucie, jako fotograf jeszcze, że ja robię rzeczy bez sensu, że one że one nie zostawiają żadnego, żadnego śladu, który ja bym chciał, żeby, żeby ktoś, żeby jakoś po mnie, nie wiem, został, ale w takim sensie niematerialnym, że zostawiać pomnik, tylko co, co ktoś sobie o mnie pomyśli, na przykład. Nie? Jakoś to było, nie wiem, ważne w jakimś momencie życia dla mnie i w tym brali udział też moi nauczyciele fotografii, którzy jednak byli takimi ideologami pokazującymi, że fotografia i to w jakiś sposób opowiada się o świecie, bo to nie dotyczy tylko fotografii, tylko też, też twórczości wszelkiego rodzaju, może ten świat zmieniać w jakiś sposób. Czasem to będzie niewielka bardzo zmiana, a czasem ona będzie bardzo dużo, bo na przykład jakieś fotografie, nie wiem, tak jak, nie wiem, te z Wietnamu czy z wojen różnego rodzaju pokazywały okrucieństwo tych wojen i one się na przykład zaczynały kończyć. I to nie chodzi o to, że to jest jednoczynnikowe, że jeden fotograf zmienił wszystko, ale byli tacy fotografowie, którzy naprawdę otwierali na oczy i byli tacy twórcy i pisarze i pisarki i tak dalej i fotografki. I wtedy y, pomyślałem sobie, że, że ja też chciałbym y, trochę coś takiego dołożyć i, i zrobiłem taki projekt fotograficzny o plastiku, nazywał się No Beauty in Plastic i ten projekt y, właśnie zbiegł się, z, y, ostatnie zdjęcia robiliśmy do tego projektu y, właśnie w przeddzień lockdownu pierwszego i to już był ten moment, który mnie, że, że to mnie w jakiś sposób zaczęło rozsadzać, ja czułem, że że, że, że dzieją się, to wtedy się też ukazał raport IPCC, ten taki pierwszy przełomowy, e, od którego bardzo, bardzo wielu osób się zaczęły jakby tematy takie aktywistyczne i, i, i takie przebudzenie związane ze stanem świata. No i, i, i, i, i potem, jak zaczęła się pandemia, zacząłem chodzić e, po okolicy, odkrywać las, odkryłem rzekę małą, właśnie odkryłem, pierwszy raz zobaczyłem bobry, no te wszystkie rzeczy też opisuję w książce, więc, więc zachęcam do przeczytania. No ale wtedy też się. Się, wydarzyła się ta straszna rzecz czyli na moich oczach przekopanie kolejne zresztą e, rzeki zniszczenie tam bobrowych i tak dalej i tak dalej no i z tego gniewu po prostu narodziło się, narodziło się mój, mój aktywizm rzeczny, przyrodniczy, pewnie też radykalizm w tym kontekście, w wielu miejscach. No ale też za, zaczął się ten proces i to, i to jest wspaniałe, bo, bo, bo, to, bo to wcale ta walka i aktywizm nie, nie, nie są w jakiś sposób wspaniałe. Najwspanialsze moim zdaniem jest to, co się zaczęło dziać w mojej głowie sercu, w sensie uczenia się po prostu o tych różnych rzeczach, zależnościach, wchodzenie w to coraz głębsze, odkrycie głębokiej ekologii, filozofii Arniego Nessa. Bardzo dużo też wspominam mojego ulubionego filozofa żyjącego cały czas, Byung Chulhana, szkoła ekopoetyki oczywiście, wszystko co się tam wydarzyło. Gdyby nie ludzie, którzy ja spotkałem, to nie byłbym tu, gdzie jestem. Więc ja po prostu zawdzięczam, zawdzięczam to wszystko światu dookoła, ludzkim i nieludzkim istotom, które się, które się pojawiają po drodze. I, i jakby też ta książka trochę sobie teraz tak pomyślałem, że jest też takim wyrazem wdzięczności po prostu dla tych wszystkich bytów i splątania tego całego, bo dzięki temu trochę jestem tym, kim jestem i, i, i mogłem jakoś tą opowieść złożyć w całość. A powiedz, Daniel, bo jak tutaj szliśmy przed chwilą, zrobiłam ci zdjęcie przy e, tabliczce e, z, z nazwą, napisem rzeki. mała, tak, z nazwą rzeki, czy to ty zrobiłeś tę tabliczkę? A widzisz, to jest wspaniała sprawa, bo to... Dużo mówię o tych ludziach, którzy są dookoła i akurat to, te tabliczki z dwóch stron w środkowej Dolinie Małej, tam gdzie się kończy Natura 2000 przy stawach Baniochy, a zaczyna użytek ekologiczny właśnie przy grobli, przez którą przechodziliśmy, która prowadzi w kierunku Wilczynka, są zrobione przez lokalne tutaj osoby, przez Danusię Mroszczyk i Monikę Piotrowską, to są siostry w ogóle, które są lokalnymi tutaj strażniczkami tego odcinka rzeki i to jest jedno w ogóle też z takich no tych rzeczy, takich, które mi się wydają jakieś wa ważne i, i, i wspaniałe też, dzieje się jakby wokół tej sprawy rzeki i, i tych opowieści dużo, ale to jest jedna z tych właśnie takich najwspanialszych, że to, to co gdzieś tam ja może zapoczątkowałem, inspiruje też innych. Nie? I, i, i, I dlatego i... zapytałam o tę tabliczkę, bo <śmiech> no mówiłaś właśnie. o wdzięczności tym, którzy tobie Ta. dawali, ale to jest też tak, że to ty dałeś bardzo dużo innym. No i, i jakby nie, nie da się samemu iść tą drogą, nie da się być na, na nawet jak ja sobie, o sobie mówię, że jestem jakby taki ultra, ultra lokalny i, i coraz rzadziej się angażuję w jakieś rzeczy, które nawet się dzieją wiesz, 20 kilometrów ode mnie, nie wiem, w Piasecznie, no bo tam w Piasecznie na szczęście, to, w ogóle ten aktywizm i, i, i działanie e, w ruchu praw przyrody czy, czy, czy obrony przyrody no musi być po prostu sztafetą. Jakby nie da się działać samemu, to, to jest działanie kolektywne, społeczne w grupie i wspaniale, że po prostu tych osób się robi gdzieś tam coraz więcej, no bo każdemu z nas po prostu ze zmęczenia opadają ręce, krótko bardzo mówiąc, bo tych rzeczy i tych spraw jest po prostu strasznie dużo i dlatego ja tak bardzo apelu, apeluję do tego, żeby działać bardzo lokalnie, bo tylko wtedy można głęboko wejść i tylko wtedy można, że tak powiem, jakichś realnych zmian na skalę lokalną, bo to ja nie mam żadnych jakby pretensji czy, czy, czy, czy ambicji zmieniania całego świata, bo, bo po prostu w jakimś momencie uznałem, że to jest niewykonalne i, i szkoda mi na to po prostu najnormalniej energii. I to też, popatrz, to też zatacza taki krąg w tej opowieści, w tej naszej rozmowie, że pytasz mnie o tą uniwersalność tej opowieści, o rzeki jest całym światem. Całym. Całym. Stu procentach. Od początku do samego końca. To jest cały świat. To, to dla nich to jest jak cała Ziemia. No i właśnie. I teraz, jeżeli my tak popatrzymy trochę na to i jesteśmy w stanie w jakiś dobry sposób, nie przeszkadzając na przykład, albo chroniąc, wpłynąć na cały świat takiej jednej rodziny bobrów, no to ratujemy cały świat. De facto, nie? <śmiech> Więc ja, to, to jest coś, co mi co, co pomaga mi zachować dużo jakiejś takiej motywacji, gdzieś tam światło nadziei cały czas właśnie w tych takich ultralokalnych działaniach, bo ja wiem, że że dla niektórych gatunków to jest po prostu cały świat ten kawałek, nie? No i... Lawina, bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Otóż to, otóż to. wspaniale, dzięki za ten cytat. Więc, więc wracając do ludzi, rzeczywiście te tabliczki tutaj z nazwą, z nazwą rzeki postawiły dziewczyny. Też wspominam tą historię w, w książce i bardzo jestem im głęboko wdzięczny za to, że tutaj są, no bo, no bo nie jest człowiek być wszędzie na, na każdym kilometrze, 16 kilometrów rzeki. Owszem, jestem tu często, przychodzę nie tylko do rozlewiska, które jest blisko mojego miejsca, gdzie mieszkam, ale też chodzę po całej dolinie I, i jasne, że bardzo często jestem pierwszą osobą, która na przykład odnajduje jakieś rzeczy złe, które tutaj się dzieją, typu, nie wiem, wycinka drzew w korycie albo coś takiego, ale... Ale właśnie dzięki temu, że są lokalnie, lokalnie różne osoby, które pilnują fragmentów rzeki, dbają o nią, sprzątają bardzo często, bo to są często takie mało romantyczne, trywialne rzeczy, no to no to, to, też jest, to też jest wspaniałe, za to jestem wdzięczny bardzo. I Daniel, moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo ty jesteś po pierwsze gadułą, a po drugie tematów poruszasz w tej książce mnóstwo, bo głęboka ekologia sama, dewzrost i tak dalej, i tak dalej, ale czasu nam nie starcza, poza tym, no musimy państwu, no właśnie. Też, musimy D też zostawić coś do, do, do przeczytania. A jest, a liczymy, jest co? Żebyście, tak, żebyście po prostu weszli i weszły same w tą, w tą opowieść. Ja strasznie jestem ciekaw, co, co jakby myślicie o tym, jakie to budzi gdzieś tam was emocje, odczucia. Też fa fajna rzecz się tutaj dzieje, ja to strasznie lubię mimo tego, że świeci słońce, to jest zimno. Ja na przykład się trzęsę i ja, ja lubię poczuć takie fizyczne granice, że ja już nie jestem w stanie tutaj wysiedzieć, bo już się trzęsę i po prostu potrzebuję iść, żeby się rozgrzać, więc to też w naturalny sposób wyznacza na przykład koniec rozmowy i to tak jest właśnie. super. Tak. Mi ręce marzną od no, trzymania mikrofonu. trochę. To jeszcze zanim, zanim się pożegnamy. I franio się niecierpliwi. Tak, Franio się niecierpliwi, bo uwiązany. Chciałabym, żebyś przeczytał jeszcze jeden y, fragment y, i wybierz, wybierz czy, chcesz, czytać, tak, wybierz czy chcesz nam przeczytać o Wielkim Dębie czy Aha. o wierzbach. To ja ci powiem, y, gdzie są te fragmenty. Stary Dąb. Stary Dąb. dobra, masz. Nie wiem, okay. ile mamy czasu, żeby... Y, króciutko, w, y, zakończ jakąś tę opowieść. Ja ją zaznaczyłam prawie całą, ale ty sobie gdzieś znajdź. Otóż i... opowieść o Starym Dębie wydaje mi się jeszcze opowieścią też o Bobrach, więc y, to jest trochę, trochę dłuższa, no właśnie, dłuższa opowieść. No właśnie. ona się może nam nie zmieścić. Może nam się nie zmieścić, ale... Czyli co, wiesz by... No właśnie, patrzę, gdzie są... Wierzdy, 98. Strona. Gdzie... Dobra. Wielka łąka, tak? To jest to? Hmm, chyba tak, tak. Tak, tak, tak, tak. To jest to. Jest... Dobrze, proszę bardzo. A jeszcze ja tylko jedną no. rzecz powiem, zanim ten końcowy fragment... Znaczy fragment na nasz koniec, a nie na koniec książki mówiłeś o wdzięczności, mm -hmm. to powiedzmy jeszcze, skoro ta książka jest jakby przywracaniem pamięci też o pewnych miejscach, zapomnianych rzekach, zapomnianych ludziach, zapomnianych. Powiedz na chwilę o pani Annie Szadorskiej, hmm. której ta książka jest dedykowana. No właśnie. To jest moja babcia. Dziękuję też, że, że, że o to pytasz. Muszę powiedzieć to z całą jakby otwarcie bardzo. Jak zaczynałem pisać, to w ogóle nie myślałem o tym. Naprawdę możecie mi państwo wierzyć, możesz mi ty wierzyć albo nie, ale po prostu jej postać przyszła do mnie razem z pisaniem tej opowieści. Ja po prostu poczułem, zacząłem czuć i, i tu y, muszę też powiedzieć od razu, że Rysiu Kulik ze swoją książką Wystarczająco dobre życie miał w tym swój udział, bo ja już byłem w trakcie w procesie pisania, kiedy czytałem jego, jego książkę i ona pobudziła mnie do wdzięczności właśnie za to, co dostałem od swoich przodków. I zacząłem się zastanawiać, jakim ja przodkiem będę dla tych, co przyjdą po nas. Jest taka piosenka zespołu Gaja, wspaniała, która opowiada o tym, że drzewo się wywraca i zamienia stopniowo w glebę i pytanie, co wyrośnie na nas wszystkich, jakby na tym, co pozostawiamy, nie? I, i, i zacząłem jakoś y, y, pisząc, przypominać sobie, to zaczęło przychodzić po prostu do mnie w trakcie opowiadania przypominać sobie różne rzeczy właśnie, które babcia mówiła, albo, albo które, jakieś uczucia, które mnie we mnie wzbudzały te, te wspomnienia. No i potem moja mama mi też jakby jeszcze pomogła uszczegółowić te, te szczegóły biograficzne, które piszę o mojej babci, ale jakoś, jakoś taki chyba najmocniejszym, najmocniejszym momentem dla mnie było to połączenie połączenie sposobów odchodzenia i nie opowiem jakby o co mi chodzi tylko zachęcam do tego proszę przeczytajcie to po prostu i zobaczcie co to wam robi. Dla mnie to jakoś było bardzo znaczące w jaki sposób odchodzimy i co to o nas mówi i jak towarzyszymy w tym odchodzeniu. Wielka łąka. Ostrożnie stawiam stopy na wąskiej ścieżce wydeptanej przez dziki w Turzycach. Zbliżam się do wyjścia. Wychodzę przez bramę rozlewiska. Przestrzeń otwiera się na dwie strony. Zachodni horyzont ucieka gwałtownie ścianą lasu. Wschodni oddala się z godnością, ustępując miejsca szuwarom. Wielka łąka. Miejsce, gdzie jeszcze 150 lat temu mała wierzbna przelewała się ze wschodu na zachód. Zachodna odnoga, wierzbówka, zasilała mokradło, które miejscowi zwą dzieciakiem opływała leśną wyspę, aby połączyć się z głównym nurtem. Dziś jest tylko wyschnięte koryto na wysokości ulicy Wiśniowej. Wschodnie od noga małej tworzy rozlewisko, które właśnie za sobą zostawiłem. Na wielkiej łące rządzą wieżby, Sędziwe storki, które widziały pokolenia ludzi. Od prawej najstarsza, długo szyja, smukła, wywrócona dziuplasta. Na środku smarkata, bo najmłodsza. Oprócz wierzb są jeszcze dwie stare olchy. Rosną w oddaleniu. Ilekroć na nie patrzę, ogarnia mnie smutek, bo mam wrażenie, że umierają z samotności. Olchy lubią towarzystwo. Nad samą rzeką, na prawym brzegu, stoi prawdziwa królowa wielkiej łąki – stara wierzba. Przegląda się w wodzie, a kiedy wody nie ma, drapie niebo. Jest moją przyjaciółką, tak jak stary dąb. Nie ma innego drzewa, które byłoby obecne na tylu moich fotografiach. Stara wierzba to symbol rozlewiska i dewastacji, która miała tu miejsce. Koparka złamała wtedy jedną z gałęzi, która zwieszała się nad samą rzeką i odrzuciła ją na brzeg. Wyrosły z niej młode pędy, triumf życia. I tutaj zakończmy może. W tej książce nie ma fotografii, są za to rysunki córki Daniela Petryczkiewicza o imieniu, nie pamiętam. Karolina. Karolina, Karolina Petryczkiewicz. Petryczkiewicz. Karolina zaprojektowała e, spis treści. E, wy, wy, wymyślając go e, i e, narysowała kilka ilustracji. Ja jestem dość zmęczony kulturą obrazkową i jakoś myślę sobie o tym, że narysowanie czegoś jest jakimś w ogóle gestem, jak rzeźbienie na przykład. Jakby Karolina jest mocno zafascynowana możliwością robienia czegoś swoimi rękami. Ja nie ukrywam, że to mnie bardzo rozczula i bardzo bardzo uwielbiam to, to, to podejście i taki sposób patrzenia, który jest totalnie na przekór temu, co ten świat próbuje nam narzucić. Daniel Petryczkiewicz i jego książka, Mała historia znikania. Dziękujemy, bardzo pozdrawiamy bardzo z, z Doliny Małej. Ja, Katarzyna Nowak, autor i jego pies Franek, Samoloty, które nad nami latają nieustannie, dziki, które siedzą tutaj przed nami w trzcinach, w trawie i żurawie i, i kukułki i pierwiosnki, które gdzieś tam było słychać w tleno i oczywiście sikory, które są wszędzie. Strefa literatury to fakt. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja.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 Magdalena Łosz 30 kwietnia o 18 z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu program II Polskiego Radia zaprasza na retransmisję wyjątkowego koncertu zarejestrowanego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpią Anna Maria Jopek oraz kwintet Piotra Wojtasika. Muzyka, która w duchu tego ważnego święta zainicjowanego przez UNESCO przekracza granice i buduje uniwersalny język porozumienia. Zapraszam Urszula Nowak. Autopromocja